Poniedziałek, 9 października nad ranem czasu polskiego, Korea Północna przeprowadziła próbną eksplozję ładunku jądrowego. A według Północno-Koreańskiego Instytutu Geologicznego siła testowanego ładunku mogła odpowiadać sile wybuchu 550 ton trotylu. Z Wydaje się od dalszych prób nuklearnych i publicznie odrzuciła broń nuklearną. Wezwała w imieniu Zjednoczonej Europy Finlandia. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Francji, północno koreańska próba to akt o olbrzymim znaczeniu dla bezpieczeństwa międzynarodowego, wymagający zdecydowanej odpowiedzi społeczności światowej. Jak donoszą niezależne źródła informacyjne, odnotowano znaczne przemieszczenia jednostek wojskowych NATO oraz mobilizację w kilkunastu bazach wojskowych lotniczych. Międzynarodowe lotniska cywilne odwołały większość przylotów i odlotów. Samoloty wracają na lotniska. Łocznie udać się do najbliższych portów. Amerykańskie okręty podwodne klasy Typhoon zajmują pozycje strategiczne u wybrzeży Hiszpanii oraz Półwyspu Indyjskiego. Nieznane dotąd jest stanowisko Rosji, jednak jak donoszą nasi korespondenci odwołano wszystkie urlopy i przepustki, a w stan gotowości bojowej postawiono wszelkie służby wojskowe i cywilne. Zagrożenie Polski potęguje fakt, że jest ona pomostem między obszarem Europy Wschodniej i Europy Zachodniej. Przez nasz kraj przebiegają tranzytowe szlaki komunikacyjne i łączność w kierunku wschód opuszcza miasta. Autostrady toną w korkach. Czy grozi nam powtórka kryzysu kubańskiego, kiedy to świat wstrzymał oddech? Eksperci uspokajają, choć jest to nietypowa dyplomatycznie i militarnie sytuacja, nie ma powodu do obaw i wszystko ustabilizuje się w najbliższym czasie. Chcący zachować anonimowość analitycy wojskowi są zdania, iż tak masywne przemieszczenia sił lotniczych oraz marynarki wojennej mogą sugerować przygotowania do tak zwanego pierwszego uderzenia. Wojna nigdy się nie zmienia. Zmieniają się tylko strony konfliktu i statystyki ofiar. Powody najczęściej pozostają te same, począwszy od pierwszych, człowiek kształtnych małp, które padły na pomysł użycia narzędzia w celu skrócenia żywota i innych małp zajmujących ich terytorium. Na przestrzeni tysięcy lat te narzędzia ewoluowały. Prostej dzidy wystruganej z kawałka drewna do międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Koniec świata wyglądał podobnie, jak go sobie wyobrażaliśmy. Z nieba spadł ogień, który zagotował oceany, zatruł powietrze i zasłonił niebo dymem. Nikt tak naprawdę nie wie, kto spętał to piekło. Czy był to jakiś błąd w systemie, atak terrorystyczny, czy przemyślany akt agresji ze stanowionego z państw dysponujących bronią atomową. Teraz nie ma to już żadnego znaczenia. Pierwsze rakiety spadły na Europę, a dalej wszystko potoczyło się już szybko. Silosy na całym świecie wypluwały setki pocisków, które pospadały na większość dużych miast i ważniejsze środki przemysłowe i bazy wojskowe. Kiedy atomowe szaleństwo rozpętało się na dobre, nikt już nie był w stanie tego zatrzymać. Od dawna analitycy wojskowi wiedzieli, że globalnego konfliktu nuklearnego nie wygra nikt, ale to nie powstrzymało generałów i prezydentów od naciskania czerwonego guzika? Samoloty wylatywały z baz, łodzie podwodne aktywowały protokoły nuklearne i zasadzały się w wybrzeży państw, które miały zasypać deszczem rakiet. I rzeczywiście nie wygrał nikt. Straty w ludności cywilnej na całym świecie były ogromne mniej więcej proporcjonalne. Podczas pierwszego uderzenia ginęło około 60% populacji atakowanego kraju. Kolejne uderzenia zwiększały te potworne statystyki. Teraz nikt nie wie, ilu żywych ludzi pozostało na świecie, ani jak długo będą mogli przetrwać, zanim zabije ich rozprzestrzeniająca się radiacja. Ci, którzy przetrwali pierwszy akt atomowej porządni, Wiedzieli, że ich dni i tak są już policzone, a przynajmniej takiego świata, jaki do tej pory znali. Mówimy tu już ponad 10 dni. Po tym straszliwym szoku, jakim była szybka ewakuacja ludności do schronu, część z nas zaczyna przynajmniej częściowo uzmysławiać sobie, co się wydarzyło. Moją metodą, żeby zachować choć trochę zdrowe zmysły, jest ten pamiętnik, który nagrywam, żeby się czymś zająć w oczekiwaniu na pomoc z zewnątrz. Nie wiem, na jak długo wystarczy mi baterie, więc... Muszę się streszczać. Tak naprawdę nikt jeszcze nie zaakceptował w pełni naszego położenia. Postaram się streścić w miarę czytelnie, jak to wszystko się potoczyło. Pamiętam wiele dziwacznych i być może mało istotnych szczegółów, których wcale nie chcę pamiętać. Ale powraca do mnie w nocy, kiedy wszyscy się zasypiają. Leki uspokajające, które rozdaje oficer obrony cywilnej pozwalają się opanować, zasnąć, ale nie odpędzają koszmarów i tych wszystkich strasznych wspomnień. Znalazłam się tu przypadkowo, czekałam na peronie pierwszym na pociąg, który miał mnie zawieźć do Wrocławia, żeby spędzić na wyrok z przyjaciółmi. Na dworcu panowało straszne zamieszanie. Dużo ludzi wyjeżdżało, niektórzy na Sylwestra do znajomych lub rodziny. Inni, ci mniej licznie opuszczali miasto, żeby odjąć od tej medialnej histerii. Radio i telewizja o niczym innym nie wspominały przez ostatnie kilka tygodni. Pojawiły się jakieś międzynarodowe napięcia dyplomatyczne, które zaczęły się z dniem północno-koreańskiej próby atomowej. Nie interesowało mnie to za bardzo. Zresztą większość z nas nie przejmowała się tym zbytnio. Każdy myślał, że naszego kraju to bezpośrednio nie dotyczy. Około godziny dziewiątej nad ranem z okolic stoczni rozległy się syreny alarmowe. Chwila później zaczęło wiec coś na dworcu przez głośniki, w których dotąd pojawiały się jedynie zawiadomienia o przyjazdach i odjazdach pociągów. Miał dość nerwowy komunikat, żeby w spokoju i bez paniki udać się do tego schronu. Ludzie rozglądali się po sobie, zadając sobie pytanie, co się właściwie dzieje. Jakiś starszy pan rozpoznał sygnał i zaczął krzyczeć do swojej rodziny, że toarem przeciwlotniczy. W tym momencie wybuchła ogólna panika i wszyscy rzucili się do przejścia podziemnego. Drzwi schronu były otwarte na całą szerokość. Ale ogarnięte paniką i śmiertelnym przerażeniem tłum zakorkował się w przejściu i wielu ludzi zostało stratowanych lub ciężko rannych. Próbowałam się przyciskać i miałam szczęście, bo fala napierających ludzi porwała mnie do środka. No i poza kilkoma zadrapaniami nie miałam żadnych dodatkowych obrażeń. Wszyscy wrzeszczeli, dzieci płakały, starsi ludzie podali nieprzytomnie. Część z nich pewnie miała taki serca, wywołane takim strasznym szokiem. W którymś momencie zapadła straszliwa cisza. Z wewnątrz schronu brzmiało to niesamowicie. Rozrzeszczany tłum umilkł. Prawdopodobnie zobaczyli błysk światła, które wpadło przez główne wejście do przejścia podziemnego. Wszyscy zamilkli. Tłum zamarł bez ruchu i właśnie tą chwilę oficerocę wykorzystał żeby zareglować pierwszą śluzę. Za drzwi zaczęło dobiegać walenie i dobijanie się tłumu. Wszyscy pobiegli zostawiając walizki i bagaże po drodze do niższych pomieszczeń. Oficer zdążył zareglować drugie drzwi, po czym sam puścił się biegem do podziemi. Chwilę później w schronie zgasło światło a potem nastąpił potężny wstrząs, który aż zatrząsł korytarzami. Wysypał się kurz i dotarł do nas straszliwy huk, przypominający odgłos wielu pociągów naraz przejeżdżających po moście lub wiadukcie. Wszyscy padli na ziemię. Trwało to około dwóch minut, później huk nie był już tak głośny. Straciłam przytomność. Kiedy się obudziłam, było już cicho. Jedynymi odgłosami były pojękiwania rannych i stretowanych przy wejściu i ciche nie kobiet, dzieci, nawet mężczyzn. Na drugi dzień od wybuchu, bo prawdopodobnie gdzieś w okolicach miasta nastąpił wybuch nuklearny, oficer OC zaczął wydawać leki, opatrunki i zbierać grupki bardziej opanowanych ludzi do pomocy. Nadal większość była w szoku, jednak niektórzy trzymali się nieco lepiej i zaczynali zadawać pytania. Dlaczego nikt jeszcze po nas nie przyszedł? Dlaczego nie działa łączność? Histeria i strach zaczynał się rozprzestrzeniać wśród ludzi. Pan Marian, nauczyciel ze szkoły podstawowej, który razem ze swoim niedużym bagażem siedział na podłodze obok mnie, powiedział mi, że ta bomba nie wybuchła w samym centrum. Gdyby tak było, nawet 290 cm betonu by nam nie pomogło. To musiało uderzyć gdzieś dalej. Może w którejś z rejonów stoczni lub jakąś fabrykę. Przez pierwsze trzy dni docierały do nas stłumione odgłosy wybuchów i niezbyt mocne wstrząsy. Nie wiem, czy to były kolejne bomby, czy też wybuchy wywołane przez pożary. Strasznie martwi się o rodziców. Mieli też wyjechać na Sylwestra w górę, więc jeśli tam dotarli, to pewnie są cali i zdrowi. Ale i tak mi to nie pomaga. Dobrze, że zapas tych leków uspokajających jest duży. Gdyby nie tabletki... Próbowaliśmy dziś nawiązać łączność z powierzchnią, jednak nic z tego nie wyszło. Możliwe że to zakłócenia z powodu radiacji lub uszkodzeń wszystkich linii naziemnych. Sprzęt do pomiaru radiacji, który się tu znajduje, był w dużej mierze elementami ekspozycji na użytek pokazowy dla turystów. Jednak okazało się, że niewielka część urządzeń działa, a preparaty chemiczne mimo przekroczenia dat ważności nadal nie wskazują na to, że tu w środku jest jakieś promieniowanie. Zaczynamy się zastanawiać, co z naszymi bliskimi na powierzchni. Pomoc nadal nie przychodzi. Kilku mężczyzn, pobieranych w tą antyczną młodzież ochronną, próbowało dostać się na powierzchnię głównym wejściem. Jednak są one zablokowane. Prawdopodobnie gruzem. A wyjście ewakuacyjne na plac Zawiszy ma nieco zniekształcone drzwi. Chyba z powodu wysokiej temperatury. Ta część schronu wraz z klatką schodową została odcięta. Jeżeli drzwi nie są szczelne, to może się tam przedostawać radioaktywny kurz i powietrze. Najbardziej rannych i starszych ludzi umieszczono w górnych pomieszczeniach, w których kiedyś były kwatery dowódców obrony cywilnej. Są tam ławki, krzesła, no jest tam nieco cieplej. Niestety trzeba było odizolować kilkanaście osób, które popadły w załamanie nerwowe lub ataki histerii i straszyli pozostałych. Nadal pamiętam tą kobietę, która biegała po tunelach i pytała wszystkich, czy nie widzieli takiego małego chłopczyka. Pamiętam, że mignała mi twarz gdzieś podczas ewakuacji, ale nie widziałam z nią żadnego chłopca. Musiała go gdzieś zgubić. Każdy miał jej dość. Ktoś się nawet uderzył. Później już tylko płakała i kiwała się. W końcu jakoś umilkła i... i dobrze, bo każdy miał już dość jej jęków. Dopiero po kilku godzinach okazało się, że wyciągnęła z tablicy gwoździe i wyjęła sobie żyły to ona jako pierwsza popełniła samobójstwo. Nie była ostatnia, ale... Dziś była moja kolej przy filtrach. Strasznie bolą mnie ręce, ale to dobrze. Szybciej uda mi się zasnąć. Filtry powietrza napędzamy ręcznie w systemie zmianowym, gdyż szkoda marnować paliwo z agregatu, które ma nam wystarczyć na jak najdłużej. Niektórzy awanturują się, że to głupota, bo przecież już jutro lub pojutrze wojsko lub jakieś inne służby wydobędą nas stąd. Oficer OC jest jednak zdania, że lepiej być przygotowanym na to, że możemy posiedzieć dłużej. Na noc wyłączamy agregat, żeby oszczędzać paliwo. Nikt nie chce wierzyć, że coś podobnego mogło wydarzyć się w innych miastach. Nic nie wiemy. Jesteśmy kompletnie odcięci i pozostaje nam tylko czekać. Nadal nie wiadomo, co się dzieje na powierzchni. Minęło już ponad 18 dni i wkrótce zaczną nam się kończyć zapasy żywności. Woda na szczęście jest. Był niewielki zapas wody butelkowanej, którą oficer, przewodnik i kilku mężczyzn zaczęło przydziałać według potrzeb. Jest jeszcze studnia głębinowa, nawet widać lustro wody. Ale póki nie ma potrzeby, nie chcemy ryzykować choroby popromiennej. Nie wiemy w końcu, czy te chemikalia do pomiaru radiacji działają dobrze. Kilka osób zmarło, jest tutaj kostnica. Przynieśliśmy ich tam. Jakimś cudem znalazł się tu kot. Pan Marian mimo sprzeciwów dokarmia go. Twierdzi, że jeżeli on zacznie chorować od tej wody i żywności, to będzie dla nas najlepsze ostrzeżenie, że tutaj zaczęło się przedostawać promieniowanie. To już prawie miesiąc. Pan Marian, który mimo swojego wieku trzyma się naprawdę nieźle, Zorganizował coś w rodzaju szkółki, w której prowadzi zajęcia z dziećmi. Jest tu około 40. Ktoś zapytał go, co to robi, a on odpowiedział tylko, że schronnie schron, ale matematyki i polskiego trzeba się uczyć. Choćby po to, żeby opisać później tą przygodę. Tak to nazywa przygoda. Dzieci uwielbiają go. Kolekcję prowadzi w sali wykładowej Obrony cywilnej. Jest tam ta ulica. To te uspokajające i Pan Maria, wielu z nas już dawno straciło moc On sam mówi, że robi to przede wszystkim dla siebie, żeby nie dać się zwariować. Całe jest tu też dziewczyna, która studiowała psychologię. Pomaga tym, którzy są najbardziej w formie psychicznej. Co za szczęście, że ona tu jest. Chodzi i każdemu powtarza w kółko, żeby się czymś zajął, pomagał, choćby czytał te głupie pyszuszki obrony cywilnej. byle by nie siedzieć w kącie i nie zatruwać się myślami. Zginęło kolejnych kilka osób. Niestety nikt z nas nie ma konkretnego szkolenia medycznego i każde obrażenia mogą być groźne. Dlatego po zgaszeniu świateł obowiązuje zakaz poruszania się po schronie, żeby się nie połamać, nie spaść kąś lub nie nadepnąć kogoś w tunelu. Dzieci szybko otrząsnęły się z tych traumatycznych przeżyć i traktują to wszystko jako niesamowitą przygodę. Biegają w maskach gazowych, bawią się. Korzystają na całego z nieprzewidzianych wakacji w schronie. Dla nich to sama radość. Myślę, że to właśnie dzieciaki najlepiej podtrzymują wszystkich na duchu. Ci, którzy trzymają się najlepiej, pomagają w wydzielaniu zapasów wody i żywności. Racje są coraz mniejsze i już zaczyna kwitnąć handel wymienny. Są tacy, którzy za dodatkowe butelki wody płacili niesamowite kwoty pieniędzy. Pan Marian, oburzony, często mówi, że to takie łatwe wybudować bomby, które niszczą miasta, ale nikt nie pomyślał o takich, które niszczą głupotę i chciwość. Pan Marian porozdawał swoje wszystkie książki. Miał ich niesamowicie dużo. Każda rzecz, która pozwala zająć się czymś lub po prostu nie myśleć o tym wszystkim jest najłagę złota. Powoli zaczyna się pojawiać od czasu do czasu stwierdzenie wojna atomowa. Czy rzeczywiście do niej doszło? Czy to tylko jakiś straszny wypadek? Błąd w jakimś centrum dowodzenia lub cokolwiek innego? Tego nikt nie wie. Co za różnica? Jedna z kobiet jest w ciąży, do rozwiązania pozostało jeszcze około dwóch, trzech tygodni. To cud, że w tym stanie podczas chaosu przy ewakuacji nic jej się nie stało. Ale martwi się przeokropnie, że przyjdzie jej urodzić dziecko pod ziemią w takich warunkach. Kolejnych kilku osób trzeba było odizolować. Ludzie powoli tracą nadzieję, puszczają im nerwy i dzieją się straszne rzeczy. W tunelach chodzą teraz kilkoosobowe patrole, które pilnują, żeby nikt nie wykradał sobie pociągu przydziału wody i żywności. Zaczynają się problemy z higieną. Wody ze studni głębinowej używamy jedynie do mycia i spukiwania nieczystości w toalecie. Jedna z nich się zapchała i teraz trzeba bardzo uważać na tą ostatnią. Kobiety sprzedają swoje drogie kosmetyki, ubrania i biżuterię w zamian za podpaski, tampony i środki przeciwbólowe. Nikt już nie używa pieniędzy. To samo w sobie jest dowodem na to, że nadzieja gaśnie, że te pieniądze już się po prostu nigdy nikomu nie przydadzą, czy stąd wyjdziemy, czy nie. Ale o tym nie mówi się głośno. Kilku awanturników i złodziejaszków żywności powędrowało do zamykanych na klucz pustych magazynów. Po tym jak mało co nie doszło do linczu, gdy wyszło na jaw, że podbierają żywność innym. Lepiej dla nich było ich odizolować. Chyba powoli zaczynam wariować. To już ponad sześć tygodni. Zebrała się ekipa kilkunastu najsilniejszych mężczyzn. Będą próbowali odkopać gruz, który tarasuje główne wejście do schronu. Nadal nie ma żadnego śladu łączności z powierzchnią, a trzeba wyjść na powierzchnię, bo kończą się zapasy i leki. Plan przewiduje, że dwie grupy ochotników w odzieży ochronnej i maskach gazowych Spróbują się wydostać na zewnątrz i sprowadzić jakąś pomoc. Lub co najmniej zdobyć jakąś żywność ze sklepów i kiosków, które się mieszczą na dworcu. Jeżeli uda się do nich dotrzeć. Mają postępować według ścisłych wskazówek pana oficera oficerace. Jedna grupa, o ile uda im się otworzyć drzwi, ma oznakować teren na powierzchni przy schronie. Żeby ewentualne rozpoznanie z powietrza wiedziało, że jest ktoś żywy i poszukać jakichś innych ludzi bądź służb ratunkowych. Druga ma spenetrować to, co zostało ze sklepów i przynieść tyle puszkowanej żywności i napojów, ile zdołają unieść. Już teraz mają miejsce niesamowite licytacje towarów, których jeszcze nawet w schronie nie ma. Niektóre kobiety wręcz oferowały swoje usługi seksualne za różne produkty. Łącznie wyruszyło 20 ochotników. Kilku z nich to turyści, zapaleńcy, którzy zwycali skról w momencie, kiedy zaczął w alarm. Część z nich penetrowała różne skinie, podziemia i inne tego typu miejsca, więc powinni sobie poradzić z przeciskaniem się poprzez zawalony dworzec. Zawierają ze sobą dziwaczne zasobniki ochrony cywilnej, żeby sprawdzić, jakie jest promieniowanie na zewnątrz. Czy jedzenie w puszkach będzie nadawało się do spożycia i czy w ogóle jest jakieś promieniowanie. Chyba zaczynam się uzależniać od tych tabletek uspokajających. To też już nie ma większego znaczenia. Póki mam te tabletki, nie myślę o rodzicach i o tym, czy cokolwiek pozostało na powierzchni. Jesteśmy tu jak pogrzewani żywcem w zbiorowym grobie. Uzależnienie od leków uspokajających to najmniejszy z problemów. Ochotników powróciło tylko dwunastu. Tu rzucił się na nich żadnej jakichkolwiek wyjaśnień, informacji, Trzeba było panować sytuację i oddzielić ich od reszty. Po kilku godzinach rozmowy z nimi oficerówce podał do ogólnej wiadomości takie fakty. Całe miasto jest zniszczone. Nie widać budynków, które przetrwały w całości czy choćby większej części. Najprawdopodobniej było kilka eksplozji o dużej mocy w pobliżu koszarów i baz wojskowych w mieście i poza nim. Oznacza to, że minie jeszcze trochę czasu, zanim dotrą do miasta Służby Ratowniczej Brygady dezaktywacji. Najbezpieczniej jest pozostać w schronie. Kilkadziesiąt osób mimo to pozbierało się w grupki i szykowało do wyjścia na powierzchnię, żeby dotrzeć do swoich domów, bliskich i rodzin, przyjaciół. Dostali kombinezony, maski gazowe i wyszli. Obiecali sprowadzić pomoc. Według niektórych ochotników, którzy próbowali mierzyć promieniowanie na powierzchni jest ono cały czas na niebezpiecznie wysokim poziomie i nadal nie powinno się tam przebywać dłużej niż kilkadziesiąt minut nawet w odzieży ochronnej i maskach. Na szczęście przynieśli kilka metalowych skrzyń wypełnionych konserwami. Nadają się do jedzenia, gdyż metal ze skrzyni lodówek i samych puszek zatrzymał promieniowanie. Jednak po tych ostatnich informacjach większość straciła apetyt i nadzieję. Już do końca. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście świat, albo przynajmniej jakaś jego część, pogrążyła się w wojnie atomowej. W tej nocy nikt nie spał spokojnie o ile ktokolwiek poza dzieciakami spał. Nawet pan Marian niewiele mówił i tylko po cichu popłakiwał. Jeden z ochotników opowiadał, że inny z drugiej grupy, która miała odnaleźć pomoc, zdjął maskę, bo coś stało się z filtrem i nie mógł oddychać. Mówił, że powietrze śmierdzi spalenizną, stopionym plastikiem i oponami. Wiedział już, że długo nie pożyje oddychał skorzenym powietrzem, A więc pobiegł gdzieś szukać kogoś kilka ulic dalej. Nie zatrzymywali go, nie wiedzieli jak. Coraz więcej osób próbowało popełnić samobójstwo. Gromadzili i pokryli mu tabletki uspokajające. Kilka osób zażyło potężne dawki. Niektórzy przeżyli, ale chyba długo nie pociągną. Pytanie, dlaczego mielibyśmy kogoś powstrzymywać, jeżeli chce ze sobą skończyć w miarę bezbolesny sposób? Ciężko byłoby odpowiedzieć. Oficer obrony cywilnej jednak podał jeden ważny argument: skończyło się miejsce w kostnicy. Baterie już się prawie rozładowały. Nie wiem ile jeszcze uda mi się nagrać. Zresztą, jaki to ma sens? Na kogo miała to być wiadomość? Chyba tylko dla jakichś archeologów, którzy za kilkaset lat odkopią nas tu i będą zastanawiać się nad zagadką tego tajemniczego grobowca. Swoją drogą to ciekawe, czy. Ktoś kiedyś zastanawiał się, czy piramidy w Egipcie nie były po prostu schronami dla starożytnych. Nie mogę znieść myśli, że miałabym tu tkwić kolejnych kilka tygodni. Pomoc nadal nie przychodzi i wygląda na to, że nie przyjdzie. Odłożyłam kilkanaście tabletek. Trochę więcej odstąpił mi Jeden starszy Pan, który nie mógł ich przyjmować, bo źle się po nich czuł, powinno wystarczyć. Pogodziłam się z myślą, że moi rodzice, że moi rodzice nie żyją. Mam tylko nadzieję, że nie cierpieli i że byli wtedy razem. Tak bardzo mi ich brakuje. Minęło kilka dni, odkąd wyruszyli ochotnicy i ci, co chcieli wyjść. Już nikt więcej nie wrócił. Na słuch radiowy nadal milczy, ale oficerce i Marian przekonują pozostałych, że służby ratownicze zajmują się przede wszystkim rannymi na powierzchni. Bo to oni najbardziej potrzebują pomocy. A my tu mamy się całkiem dobrze i że prędzej czy później ktoś nas stąd zabierze. Jak już, jak już... będzie nieco bezpieczniej. W końcu nas ktoś stąd zabierze. Może za trzy dni, może za dwa tygodnie, może jutro. Jeżeli na powierzchni pozostał ktokolwiek żywy jeżeli będzie jeszcze kiedyś jakieś jutro, Wchodzimy na tryb łączności CMR-114. Awaryjny szyfr identyfikacyjny OPE. Meldonek numer Y-Alfa-021. Tryb. Plan operacyjny Eryak Romeo w toku. Kod FGD-135. Status. Odczyt zbiorników paliwa 109 000 łącznie. 79 000 w głównym i 30 000 rezerwy. Wystarczy na 7 godzin i 15 minut lotu. Wszystkie silniki sprawne. Zapas powietrza w butlach na pokładzie nadal pozostaje nienaruszony. Ciśnienie na pokładzie w normie. Wszystkie obwody podstawowe i awaryjne sprawne w 100%. Wewnętrzny odczyt poziomu radiacji w normie. Nie wykryto nieszczelności kadłuba. Zewnętrzny odczyt poziomu radiacji na wysokości 7000 m 600 jednostek. Wysoko powyżej poziomu zezwalającego na przebywanie na powierzchni bez specjalnej odzieży ochronnej i zapasów powietrza w butlach. Zadanie odczytu zewnętrznego poziomu radiacji na minimalnych wysokościach odrzucono. Rozpoznanie w toku. Znajdujemy się nad celem numer 6, kod YGT360. Poziom radiacji na zewnątrz stały. W przypadku poprzednich miast odczyty były podobne. Pozostajemy w nasłuchu radiowym na częstotliwościach cywilnych oraz wojskowych. Nadal nie odebraliśmy żadnego sygnału. Potwierdzam. Istnieje duże prawdopodobieństwo zakłóceń wywołanych promieniowaniem lub pożarami w naziemnych stacjach transformatorowych. Zrzuty przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Pozostały jeszcze dwa ładunki. Te zawierające puszkowaną żywność, leki, radionadajniki oraz radiolatarnie nadające stały sygnał pozycyjny. Nadajniki sygnału dźwiękowego w przypadku dwóch poprzednich zrzutów zostały uszkodzone. Jednak pozycyjne chemiczne flary dymne zadziałały. Potwierdzam. Widzieliśmy zielony dym, jednak prędkość wiatru jest dość duża i sygnał wizualny nie utrzyma się zbyt długo. Poza sygnałami dymnymi naszych zrzutów nie zaobserwowaliśmy żadnych innych sygnałów na powierzchni. W sąsiedztwie celu numer 6 wykryliśmy do tej pory trzy miejsca bezpośredniego uderzenia. Były to prawdopodobnie ładunki o mocy od 3 do 15 megaton. Co najmniej dwa z nich zostały zdetonowane w powietrzu na wysokości od 1500 do 3000 metrów. Zeszliśmy na wysokość 5700 metrów, poniżej warstwy chmur. Udało nam się sfotografować ten z kraterów. Według wstępnych analiz średnica leja wynosi około 800 metrów. Potwierdzam, prawdopodobnie ten tutaj to był wybuch naziemny. Według mapy i opisu, o ile był adekwatny, był jakiś podziemny skład żywności. Proszę o potwierdzenie zezwolenia na dokonanie zrzutów w odległości 6 km od pierwotnie wyznaczonego miejsca. Jeżeli to był wybuch na ziemię o mocy co najmniej 5 megaton, to promieniowanie na powierzchni przedrze się nawet przez obławiane osłony kontenerów z żywnością. Przyjąłem. Wprowadzam nowe współrzędne zrzutu. 6 stopni 19 minut i 35 sekund na północny zachód od planowanego miejsca zrzutu. Potwierdzam. Wiatr wieje ze stałą prędkością w przeciwną stronę, więc jeżeli tam na dole przetrwały jakieś służby lub ktokolwiek, to powinni dotrzeć do ładunku, zanim wiatr się zmieni. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie stwierdzić z tej wysokości za pomocą teleobiektywów, Zniszczenia wahają się do 92% całej naziemnej infrastruktury na terenie całego miasta. Schodzimy na wysokość 3000 metrów. Pozostaniemy na niej około 2 minut. Przystępujemy do zrzutu. Potwierdzam aktywność sygnału radiowego. Nadalnik pojawił się na radarze. 30 sekund do kontaktu z powierzchnią. na powierzchni, sygnał radiowy działa wizualny sygnał pozycyjny działa sygnał dźwiękowy działa akumulatory sygnału dźwiękowego jeżeli nie zostały uszkodzone podczas kontaktu powinny działać do 96 godzin za 40 minut przekroczymy punkt powrotu czekam na dalsze rozkazy I 8 odwołany. Kierujemy się do punktu kontrolnego numer 3. Wprowadzam współrzędne. Potwierdzam. Nie odnotowaliśmy żadnych przesunięć współrzędnych sygnałów z dzisiejszych poprzednich zrzutów. Tak jest. Jak w przypadku tych poprzednich miast, nad którymi latamy od trzech tygodni. Wygląda na to, że nie pozostał tutaj nikt żywy. potrzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarne góry, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię. Podobnie jak drzeło figowe zrzuca figi swoje, ty wiatr nim potrząsie. I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Wszyscy królowie ziemi, nożnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do góry i skał Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie I przed gniewem baranka Mówię, nastał wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? you